No i co? Chcecie się cofnąć wehikułem czasu kilkaset lat wstecz? Na pewno. E, jednak tak. Dobrze, ale na własną odpowiedzialność. Nie mam zamiaru przyjmować później pretensji, że zepsułem wam trochę wyobraźni. Jedziemy. Kiedy oglądacie jakiś niebywale atrakcyjny film historyczny, albo czytacie ciurkiem przez wiele godzin powieść historyczną pełną przygód, i niesamowitych sytuacji A także wspaniałych opisów Przyjęć, audiencji Królewskich, posiedzeń szacownych Gremiów, to pewnie Nieraz wzdychacie i myślicie Jakże wspaniale Byłoby się tam znaleźć i być Świadkiem historii Tak usiąść z tymi ludźmi przy jednym stole Rozmawiać, wysiadować Poznawać I ludzi i okoliczności Postępowania Jakie to frapujące byłoby Jakbym to nas wzbogaciło? To się nazywa po prostu marzeniem. Jeśli cofnęlibyśmy się o 200, 300 czy 400 lat, zadziwiłaby nas przede wszystkim kompletna odmiana w zakresie tzw. wrażeń zmysłowych. Dzisiejszemu człowiekowi z miasta małego i dużego trudno byłoby się przyzwyczaić do owych wrażeń. A nawet powiedzmy sobie szczerze, nasz współczesny bliźni doznałby poznawczego szoku. Zasiadłby nasz pełen dobrych chęci świadek przy jednym stole, wśród biesiadników, na rzeźbionej ławie i po minucie wyprysnąłby gnębiony torsjami i zwiewał, gdzie rośnie pieprz. Odór spoconych, a nawet niespoconych ciał biesiadników był przerażający, bez względu na ich pochodzenie społeczne. Owszem, poddawali się oni jakimś zabiegom kosmetycznym, ale niezbyt higienicznym. Czasami mieli odkryte miejsca ciała, więc ręce i twarz z przyległościami, stąd pewnie powiedzenie o myciu na mały dekod. Ale z naszego punktu widzenia byli absolutnymi brudasami. Nieraz używali do czyszczenia ciała korzenia medlinika, który dawał nieco złudzenia, że ma się do czynienia z mydłem, ale bez przesad. Mycie całego ciała było zabiegiem szalenie rzadkim, a polegało na zanurzeniu w wodzie i taplaniu się, co jak wiemy zapewne z własnego doświadczenia raczej brudowi nie szkodzi. Jeśli taki gość lub panie raczyli się, Boże uchowaj, do nas uśmiechnąć, a liczyli sobie już 30 lub więcej lat, to mielibyśmy prawo do omdlenia nie tylko z powodu odoru dochodzącego z ich ust, Ujrzelibyśmy koszmarne, nieregularne, czarniawe zęby albo miejsca po nich, a więc szczerby. Żałoba za była dość powszechna, zwłaszcza u polskiej szlachty, która zresztą szczyciła się również nieobciętymi, zapuszczonymi pazurami. Kajetan Koźmian, właściciel klucza pięciu wsi w swoich fascynujących pamiętnikach, na marginesie polecam te pamiętniki z innego względa, mianowicie jako znakomity tekst polityka konserwatywnego i zwolennika Królestwa Kongresowego. Pisał na przykład o kimś, kogo szanował, ale Bóg mu oszczędził bolesnego strapienia, uprzedził śmiercią ustanowienie Konstytucji 3 maja. A więc Kajetan Koźmian daje nam opis Lublina w czasie sejmiku wyborczego do Sejmu w 1788 roku, zwanego później czteroletnim. Z Podlasia nadciągnęła wielotysięczna rzesza drobnej szlachty zagonowej, aby wesprzeć swoich kandydatów. Rozbili się oni obozem pod miastem, a San Lublin został przez Podlasian zdominowany i co nieco steroryzowany ich chuligaństwem, Bowiem, bowiem rąbali szablami bez powodu i potrzeby, mimo że wysyłano do ich przywódców grzeczne prośby, aby rozbujałych panów braci w porządku utrzymali. Podczas licznych potyczek i buje, nieraz napadnięta szlachta uciekała z domów, namiotów czy karczm w skąpym odzieniu, w jakiejś biliźnie, która z brukana była odchodami, bowiem zmiany tej części ubioru następowały wyjątkowo rzadko. Buty tej gołoty szlacheckiej śmierdziały dziegciem i wystawała z nich brudna słoma, co Koźmian precyzyjnie opisał. Odór rozchodzący się w kościołach, w których odbywały się sejmiki, nie przeszkadzał książętom sapiesze czy czartoryskiemu brać w nich aktywnego udziału. Wyjątkiem był król Stanisław August, który omal nie zemdlał w zetknięciu z Panami bracią. Posłowie pijanie jak Bele wymiotowali tak w Kościele, jak i pod jego ścianami na zewnątrz. Czy ktoś z naszych współczesnych wytrzymałby w takim towarzystwie? No co, jedziemy dalej w czasu? Jedźmy więc. Ale zacznijmy od dnia dzisiejszego, otóż w mojej podlaskiej wiosce położonej naprzeciwko na po drugiej stronie Bugu, higiena jej mieszkańców mimo wszystko jest w znacznie lepszym stanie niż szlakty xvii 18 Gospodarz w ciągu tygodnia nie zmienia ubrania, zarasta brodą i myje, a raczej przemywa tylko ręce i twarz, czasami stopy i owszem, używa mydła, ale oszczędnie. Mykwa całościowa ma miejsce w sobotę, a golenie w niedzielę i tak w koło. W niektórych domach, ale w niewielu, bo większość to ładne, drewniane, podlaskie, niewielkie chałupy około 35 metrów kwadratowych, są łazienki, ale to pomieszczenie wydaje się najbardziej zaniedbane, aż nie chce się tam wchodzić. Po pracy ubranie nie jest zmieniane, a jego wygląd przyprawia o żałość. Według wszelkiego prawdopodobieństwa taki model procedury higienicznej obowiązywał wśród XIX-wiecznej wykształconej ludności mińskiej, może w dworach, ale niekoniecznie. Tak więc postacie z komedii Michała Bałudzkiego i Gabrieli Zapolskiej Dbały o czystość na mały dekolt, dokonując zabiegów łaziennych raz na tydzień. Codziennie natomiast zmieniano mankiety i kołnierzyki oraz golono się. Musiało wszystko więc tylko wyglądać czysto i nic poza tym. Wiemy przecież doskonale, jak może pachnieć człowiek po pięciu dniach mycia wyłącznie odkrytych fragmentów ciała. Spróbujcie podczas wakacji, a przekonacie się boleśnie. Mój strieczny dziadek Kazimierz Wójcicki opowiadał mojej mamie o swej przygodzie z czasów młodości z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku miał wtedy dwadzieścia kilka lat jechał kiedyś ze starszą damą powozikiem w okolicach Tarnogrodu i na jakimś wyboju bryczka przewróciła się dziadek wypadł z niej pierwszy na trawę a dama okrakiem siadła mu z rozpędem na twarz zakrywając mu wszystkimi spódnicami i długaśnymi majtkami konfuzja była wielka a dziad Kazimierz z lekkim uśmiechem, skrywanym pod wąsami, kończył opowieść, ale zapach był nietręgi. Już chciałem znów cofnąć się w czasie i opowiedzieć o higienie dam osiemnastowiecznych, ale postanowiłem zjeść kolację, więc na tym skończę, aby kontynuować przy innej okazji, chyba że zdecydowanie zaprotestujecie przeciwko oddzielaniu historii z jej uroku. Jeszcze tylko wytłumaczę się, dlaczego nie piszę przy tej okazji, nie mówię przy tej okazji o średniowieczu. Powiem tylko, że w XV wiecznym Krakowie było dwieście kilkadziesiąt łaźni miejskich, natomiast 200 lat później, w XVII wieku, ich ilość zmniejszyła się. Co najmniej trzykrotnie wraz z nowoczesnością upowszechnił się brud, cokolwiek by to znaczyło.